Obserwuję, serce pulsuje, uczucie, na swoim ciele czuję ukłucie, oparte na nucie w pięciolinii brzmienie, break, solo na jedno zginienie. Tak też w życiu, wokół wszystkich czas, na ulicach mijających ludzi las, obserwuję was. I wasze twarze wkomponowane w miejskie pejzaże utworzone witraże, ciche i zimne, na osobowości zasłony dymne. Obserwuję. Twoje zimne uczucie, całe twoje życie mieszczące się w ćwierćnucie Organizm przez tyjanek, zatrucie. w zatrucie To kawałek uczyć w skrócie To kawałek uczyć w skrócie Jestem obserwatorem, który nie wtapia się z szarym kolorem Przechodzę z z balkony na balkony Świat Wyszony, głośny płacz stłumiony, Przed ściany podrachowane po rany. Nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tę gniew. Jak, Jak tu powiem, uleciał, lot tak chciałby się go gował. Wyżyźbiony, utworzony z fal. Zimny mroźny, by zabijał strach i żal. Obserwator, jakim jesteś, Jak, jakim jesteś. Oczy niewinne, wyrazy twarzy inne. Oczy niewinne, wyrazy twarzy inne. Emocji trudno wyczuć, uczuć, zobaczyć. Trudno jest. Wysłuchać i wybaczyć ciemne dzielnice Bezprawne ulice, Otrzybuj bezprawne uwie. ulice o, Bezprawne ulice, całe twoje życie Mieszczące się w ćwierć Organizm przesyjany w zatrucie To kawałek uczy w skrócie To kawałek uczy w skrócie Czy jestem zmuszony by to oglądać Gdy w wice małej istoty płacz Każde takie wydarzenie nie znasz Jesteś obserwatorem więc przytul uczuć jest płacić ból wykrywane znieczulenie na miejskie pejzaże Los dla mnie u nas tego się pokaże Więc podaj rękę, a los od kogoś się zamarzy Twoje zimne uczucie Całe twoje życie mieszczące się w ćwierćnucie Organizm przez w zatrucie To kawałek uczuć